Ma 53 lata do południa Michał nogaś, dzień dobry ponownie, ma ta przedstawi najważniejsze wiadomości. Dwie osoby ranne i bardzo dużo zniszczeń to efekt nocnych wichur, a w ciągu dnia nadal będzie mocno wiać. Najmocniej w lubuskiem, na Dolnym Śląsku w Wielkopolsce i Włódzkiem. Dzięki nowym przepisom zarządzanie armią w czasie wojny ma być sprawniejsze. Prezydent podpisał ustawę usprawniającą kierowanie obroną państwa. W tym serwisie także o bardzo kontrowersyjnym zegarku wskazówkami mają być w nim żywe mrówki. Ranne są dwie osoby, a największe zniszczenia w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Lubuskiem wichury wciąż szaleją nad Polską. Z ich skutkami przez całą noc walczyli strażacy. Interweniowali prawie dwa i pół tysiąca razy, a wiatr nie słabnie. Właśnie teraz powinna się rozpoczynać zwołana w trybie pilnym telekonferencja premier Ewy Kopacz z wojewodami z tych regionów, gdzie strat jest najwięcej. O bilansie wichur Ksenia Maćczak. Dla strażaków to była bardzo pracowita doba. Setki powalonych drzew, tysiące pozrywanych linii energetycznych, wiele uszkodzonych domów. W całej Polsce wiatr uszkodził 400 budynków, w tym 151 budynków mieszkalnych. Informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Wiele interwencji wciąż nie zostało zakończonych, bo na przykład w Wielkopolsce, gdzie trąba powietrzna dosłownie zmiotła kilka budynków gospodarczych, trwa szacowanie strat. Ja nie zdążyłam się obrócić z jednej strony na drugą i już stodoły nie było. Relacjonowała mieszkanka Olszewa, dlatego premier Ewa Kopacz chce porozmawiać z wojewodami terenów dotkniętych skutkami wichur, a Paweł Frontczak ostrzega, że jeszcze dziś koło południa porywy mogą mieć siłę 100 km na godzinę. Dlatego w kilku województwach wciąż utrzymywany jest drugi stopień zagrożenia. Jest to województwo lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko pomorskie i łódzkie. To o tyle ważne, że wiatr w tych województwach może niszczyć budynki, zrywać dachy i wyrywać drzewa z korzeniami. Dlatego zaleca się ostrożność także w dokumentowaniu tego typu zjawisk atmosferycznych. Ksenia Maćczak, Polska. Radio. Precyzuje na przykład pojęcie czasu wojny. Wprowadza stanowisko naczelnego dowódcy powoływanego na taki właśnie czas. Prezydent Bronisław Komorowski właśnie podpisał ustawę usprawniającą kierowanie obroną państwa. Dzięki nowym przepisom zarządzanie armią w czasie wojny ma być sprawniejsze. Ta ustawa uzbraja państwo polskie w realną zdolność do skutecznego i szybkiego reagowania na ewentualne zagrożenia kryzysowe. Sama w sobie jest dowodem na dobrą współpracę między prezydentem i rządem, ale także reguluje kwestie współpracy właśnie prezydenta i rządu i struktur dowódczych na wypadek zagrożenia wojennego. A po południu prezydent Komorowski jedzie do garnizonu w Siedlcach i być może tam poznamy pierwsze szczegóły rządowego planu, którego przygotowanie zapowiadał jesienią minister obrony. Chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa militarnego wschodniej części kraju. O zwiększeniu liczebności garnizonów wicepremier Tomasz Siemoniak mówił m.in. podczas jesiennych wizyt w Chełbie i Siedlcach. Jeżeli się będzie zwiększało kompletowanie i będą inwestycje i przewidujemy od roku 2016 nowy sprzęt tutaj, no to, to oznacza naturalny rozwój. Przez ostatnie miesiące nad konkretami pracował specjalny zespół, który, jak mówił w ubiegłym tygodniu, wiceszef resortu obrony Czesław Mroczek wkrótce zakończy pracę. Pan minister Siemoniak otrzyma naszą rekomendację i będziemy to wdrażać w życie. Pomysł dotyczący, czy tego, by zwiększyć skuteczność działania tych jednostek na, na, na ścianie wschodniej. Być może pierwsze szczegóły poznamy już dziś. Po południu Siedlecki Garnizon odwiedzi bowiem zwierzchnik sił zbrojnych prezydent Bronisław Komorowski, a jak informuje Kancelarię Prezydenta, wizyta związana jest właśnie z planami wzmocnienia bezpieczeństwa militarnego tej części Polski. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Co najmniej 110 miliardów euro są warte rocznie w Unii Europejskiej dochody z przestępczości zorganizowanej. Władzą udaje się odzyskać zaledwie ułamek tej kwoty. Nielegalne interesy, np. handel bronią czy narkotykami, to 1% unijnego PKB, pisze Financial Times. Z cytowanego przez brytyjski dziennik raportu wynika, że zorganizowana przestępczość coraz wyraźniej przenika do legalnej gospodarki. Przestępcy szczególnie upodobali sobie sektor turystyczny, spożywczy, rynek nieruchomości a także sektor budowlany i transportowy. Najnowszym trendem są inwestycje w energię odnawialną i sektor odpadów. Mrówki zamiast wskazówek, a mrowisko zamiast cyfer blatu. Jedna z amerykańskich firm wypuszcza na rynek specjalny zegarek, w którym pod szkiełkiem można zobaczyć żywe mrówki pustynne budujące labirynty z piasku. Mrówki do klienta wysyłane są w tubce. Zanim trafią do wnętrza zegarka, trzeba je przez godzinę przymrozić w lodówce, żeby nie rozpierzchły się przy transporcie. Do środka, jak do klepsydry, wsypuje się też trochę piasku. Przesypywać je będą mieszkańcy tego minimrowiska. W naturze mrówki z gatunków pustynnych budują imponujące kopce o średnicy kilku metrów, w których, jak zaobserwowano, uwijają się tysiące robotnic. W mrówczym zegarku powierzchnia ich mieszkania zmniejszy się do 4 cm2. Zmieni się też ich dieta. Zamiast nasion będą żywić się kilkoma kroplami roztworu cukru, wkraplanymi do środka raz na kilka Godni. Producent zapewnia jednak, że warto wydać równowartość około 200 zł. Zaprojektowaliśmy zegarek, o który będą Was pytać, a który stanowi mieszkanie 3 do 5 mrówek i który nosi się na nadgarstku. obserwuje, jak budują swój mały świat. Pomysł budzi zachwyt u niektórych, oburzenie u wielu, którzy uważają, że zamykanie owadów w tak nienaturalnym środowisku jest zwykłym okrucieństwem. Dla Polskiego Radia San Francisco, Magda Gacyk. I to wszystko w tym serwisie trójki. San Francisco na pewno dziś będzie ładnie. Pozdrawiamy serdecznie Kalifornię. A u nas a u nas niby wiosna, a jednak jakby zima. Zachmurzone niebo przez cały dzień. Możliwe jedynie przejaśnienia po południu. Deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami burzę. Silnie będzie wiać. Na szczytach nawet, to jest nowa informacja, do 120 km na godzinę. Bardzo proszę uważać. I jeszcze, jeśli chodzi o temperaturę, to tak. Najzimniej w Lublinie, 4 stopnie, Pięć w stolicy, sześć w Katowicach, najcieplej siedem niezmiennie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętujemy 20-lecie Kanal Plus w Polsce. Z tej okazji w Wielkanoc zobaczysz ginowe przeboje. Noe, wybrany przez Boga Transformers wiek zagłady oraz piłkarskie hity. Arsenal Liverpool i Olympic Marsylia PSŻ. Skorzystaj, bo tylko teraz możesz wypróbować Kanal Plus za jedyne 20 zł miesięcznie. Szczegóły na ncplus.pl. Wszędzie pachnie świętami. Moją pyszną kaczką w sosie pomalączowym. I moją łopatką wieprzową z białą kiełbasą w miodowej kapuście.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 Do południa. Nasza stacja kończy dziś 50. No mat, 53 urodziny, tak to powiem, ładnie. 53 lata jesteśmy z państwem. Dziś przyznamy po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy pierwszemu miastu na świecie. trójkowy znak jakości. Jakie to miasto? 71 335. Przypomnę, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. 71 335. Ostatnie dni spędziłem w tym właśnie mieście, które dziś nagrodzimy Wsiadłem pewnego dnia do tramwaju, a tam taki miły trójkowy akcent Następny przystanek Niedźwiedzia We're finally out show Close to me, The Cure. Na początek tej godziny do południa, w której w tej chwili sięgamy po płytę tygodnia. Płyta tygodnia z Polski. Marykomasa. Tytuł tej płyty Marykomasa. Tytuł tego nagrania Point of No Return. To może zróbmy tak. Ponieważ dziś typujemy drogą smsową, o jakie miasto chodzi. 71335. Przypomnę o miasto z naszym znakiem jakości. Dziś je poznamy. Dziś ogłosimy naszą decyzję. To Telefonicznie. 22 i 7 trójek. Dwa egzemplarze. Płyta tygodnia Mary Komasa Point of no return. Nagranie, które się ukrywa pod numerem trzecim. no return The memories you woke inflamed your world Now let this fire burn Now that they left you Now that you're all alone Take back the time you lost Let them forget you Let time heal your wounds Before you hit the road komasa tygodnia, z niej nagranie Point of No Return. Dwa egzemplarze przyznane naszym słuchaczom, pani Katarzyna Zradlina i pan Łukasz z Warszawy otrzymają te właśnie egzemplarze. Kolejna szansa na ich zdobycie jutro w tej audycji. Do południa. Policzyłem szybko. 17 dni. Już tyle dni właśnie jeździ pociąg wyjątkowy. Express Intercity Premium, radiowa trójka między Krakowem a Gdynią przypomnę, kursuje przyznam Państwu szczerze i teraz będę bardzo poważny i to jest yy, wyznanie no trochę ono smutnie zabrzmi, ja wiem ale nie spodziewałem się czym zaowocuje uruchomienie tego pociągu, być może słyszeli Państwo wiadomość w naszym serwisie o dziewiątej a za chwilę Państwa i moim gościem w tym studiu będzie Wojciech Mann okazało się, że tak pokochał bycie maszynistą, że woli w piątki rano jeździć niż mówić za chwilę wyjaśni, dlaczego, ale wcześniej przenieśmy się do tego pociągu 16 marca, dzień, w którym po raz pierwszy wyjechał. Nasi dziennikarze byli na pokładzie, na przykład Agnieszka Szydłowska i Bartek Gil, byli niezwykle pomocni. Dzień dobry, co będzie dla Państwa? herbaty. Dzień dzień Dzisiejsze doświadczenie kazało mi z jeszcze większym szacunkiem patrzeć na ludzi pracujących w pociągach. To jest kawał ciężkiej roboty, a podróżni nie zawsze są wyrozumiali. Państwo mogliby troszeczkę szybciej obsługiwać tutaj. Dobrze, dobrze, kawa zamówiona, dzień dobry, w rybady, co dla Państwa będzie? Pan mówi, że nic się nie sprzeda pod lady z tego wózka, a przecież można by było czymś zahandlować. Kiedyś w pociągu do Gdańska można było przeczytać dobrą książkę, można było poznać w tym czasie jeszcze jakąś fajną dziewczynę, a teraz po prostu nie ma czasu na nic. No to jest raz, dwa. Nie wiem, czy naprawdę tego chcieliśmy, żeby te pociągi tak pędziły. Brakuje czasu na takie socjalizowanie się, mam wrażenie. Kiedyś pociąg spełniał troszeczkę inne funkcje społeczne też. Zgłaszają wiele próśb. Na przykład mówi się sugerujemy poczęstunek, kawa, herbata, woda, sok. A oni od razu się pytają, a jaka herbata, a jaka kawa, a z czym może być? I kiedy człowiek powtarza to 680 razy i odpowiada tyle razy na pytania, no to można się wykończyć. Mi się wydaje, że po prostu ludzie, którzy pracują w pociągach, to są ludzie, którzy wywracają do domu aby pomilczeć i pisać wiersze, to jest normalna kawa z ekspresu. Wózek jedzie, tak. wózek jedzie. Przepraszam, się, ta demonstracja jest nielegalna. Aha, wózek wózkiem, obsługa wózka, obsługą wózka, wózkowy wózkowym, a wózkowa wózkową, ale przenieśmy się do wagonu restauracyjnego. Jakie obowiązki tutaj za ladą panują? Przyjmowanie zamówień, przekazywanie zamówień do kuchni. Koordynacja wydawania zamówień i realizacja zamówień niestereotypowych. Niestereotypowych? Jakie się zdarzyły? Coś dobrego albo coś rakendrolowego. Tu tam, to tam, my tu tylko na zmywaku. Dwie filiżaneczki mówią, że gdzieś jest zmywarka, ale nie możemy odnaleźć. Gdyby to mogło być z Anną Marią, to w ogóle godzę się od teraz. No, dlatego, że wreszcie cała uwaga była skupiona na artystce, a ja tylko podawałem kawa, znaczy herbata. Ciasteczko, łyżka jednorazowego użytku albo wielokrotnego i cukier, jeśli ktoś miał ochotę. Także to świetna robota. Kto dostaje jednorazową, a kto wielokrotnego użytku? No jeśli zamówienie jest na wynos, to jednorazową. A jeżeli wielokrotnego użytku, no to w bardzo pięknej zastawie trójkowej, no ale trzeba zwrócić. Ja od razu czytam w oczach, czy chodzi o wegetariańskie danie na przykład i staram się spełnić zamówienie. W przypadku zamówienia Animali i OPEC do tej pory nie może uwierzyć, że dostała salatkę w 60 sekund od złożenia zamówienia. Chciałbym powiedzieć, że redaktor Metz Naprawdę osiąga rekordy Jeżeli chodzi o szybkość obsługi Zwłaszcza serwisu do kawy. Are we in Missouri? Ok. Czy ktoś się awanturował? Głównie stelmi, który zamawiał błękitka na przykład. Przecież wie, że zestaw jest stały i na przykład kotletów mielonych nie dostanie, chociaż ja się specjalizuję w mielonych. Tu jest kotlet schabowy wydawany. Nawet się nie da wyrzucić z pociągu, bo drzwi się nie otwierają. Po prostu trzeba być grzecznym, uśmiechać się, robić miny i robić swoje. Przepraszam, kto zamówił te pierogi? Oni. Czy państwo sobie robią przerwę? Uuuu. Ej, ej, to ej. przepraszam, bo mi wpadło. Kolega w Stronach był wszędzie, moim zdaniem, w tym pociągu, naprawdę. E, od wagonu restauracyjnego po toaletę, co można zobaczyć na naszej stronie, ale też myślę sobie, że na żółtym pasku na naszej stronie mogłoby się pojawić takie hasło. Mec. Czytam w oczach, o jakie, zdań, o jakie danie chodzi. To takie reminiscencje, takie wspomnienia, takie e, obrazki z e, wagonu restauracyjnego ekspresu Intercity Premium, radiowa trójka. Natalia Grzeszczyk je zbierała. Okazało się, że na pokładzie znaleźli się także e, pasażerowie zawodowi. Uwaga, kanary! Czy ludzie uciekali? A gdzież tam? Nie, nikt nie uciekał do nas. Mało, że nie uciekali, to jeszcze chcą autografy, Chętnie. zdjęcia. certyfikaty. Dwa razy. Bilet był sprawdzany przez Magdy Jeton ale to w ogóle dla nikogo nie ma znaczenia. Natychmiast wyciągane były bilety, bo chcieli od nas dostać specjalny stempel. Ale nie musieliśmy wołać bilet tak. i kontroli, I najbardziej nam cieszy sytuacja, kiedy trzeba sprawdzić dokument. Tam jest nazwisko, to jest imienny bilet. I wtedy trzeba sprawdzić Mamy dokumenty. Rewelacja. Jednej pani nawet okulary, żeśmy założyli, bo miała zdjęcie bez okularów. W dowodzie? Nie, w okularach miała zdjęcie, a była bez okularów, tu I ja jej od razu okularki mówię, no. No, bilety mam w kurtce. To ja już ten numer przećwiczyłem z redaktorem Iwaszkiewiczem, który mi spojrzał głęboko w oczy i powiedział, że ma w kurtce. Zachowałem się tak, jak powinienem, prawda? Zaufałem. A dlaczego mam panu zaufać, panie Piotrze? Ale, ja ale ja mam kurtkę w miejscu niedostępnym. Czyli? No, zapomniał pan bileciku! No i teraz jest pytanie. Na to czekaliśmy. Teraz musimy instrukcję mieć. Sprawdzałem bilety. Zastanawiam się... Jakby to pogodzić z moimi obowiązkami w radiu, ponieważ wciągnęło mnie to bardzo. To takie dzień dobry, poproszę bilety do sprawdzenia. Brzmi prawie jak dzień dobry Państwu. Program trzeci Polskiego Radia Nadaje. Do Gdyni? Tak. tak? A z przesiadką czy bez? mamą. Zielony sygnał, wolną drogę już otwiera nam. Hej, nad morze wiezie nas wesoły pociąg. Dziękuję mówił. I mówił, dziękujemy bardzo Panie Jacku. E, Natalia Grzeszczyk była na pogładzie naszego trójkowego Pendolino, a tam zawodowi pasażerowie, kontrolerzy biletów, obsługa wózka i wagonu restauracyjnego. A za chwilę w tym studiu pojawi się człowiek, który postanowił zasiąść za starami, Ale nie naszej stacji, a pociągu. To będzie trudna rozmowa. Tak Niebezpiecznie wręcz się zrobiło To zespół hej Niebezpiecznie się zrobiło o dziewiątej Kiedy dotarła do nas wiadomość Że redaktor Wojciechman zamierza opuścić Piątkowe poranki, by usiąść Za sterami maszyny Dobrze, widzę pana I teraz pan się będzie tłumaczył Dzień dobry panie Wojtku Dzień dobry panie Michale Słyszałem, że bardzo spodobało się panu Bycie maszynistą pociągu Pendolino Podobało mi się, bo ja lubię nowoczesne pojazdy Wygodne po tym treningu, jaki odbyłem, potrafię nawet włączyć spryskiwacz szyby przedniej. No dobrze, ale to, co się odbyło przed pierwszą jazdą, to był trening, jak pan powiedział, ale potem pan wyjechał. Jak no to... było na trasie? No, musieli mnie powstrzymywać, bo się rozpędzałem. Na wirażach, proszę pana, furkotało. Jakie były reakcje pasażerów? Trudno mi powiedzieć, bo jedni mówili, że to był zachwyt, a inni, że histeryczne przerażenie, ale było głośno. Ja śledziłem pańskie poczynania i w czasie treningu i potem, kiedy ten pociąg już pojawił się w rozkładzie i wyruszyliście państwo w pierwszą podróż i bardzo mnie interesowało, nie mogłem tego sprawdzić, czy pan otworzył ten dziób. Proszę pana, kiedy się odzywałem do kogoś, to otwierałem. Pociągu? Nie, swój. Pociągowy dziób. A pociągowy? Tak, no proszę pana, łapałem muchi tym dziobem. Z jaką prędkością pan wziął pasażerów? Największą. Był taki krótki moment, kiedy chyba przekroczyliśmy 400 na godzinę. To niezgodne z przepisami. Tak, ale to było na pochyłości, jakoś tak się rozpędziliśmy. Ja słyszałem, pan się zwierzał na kowytarzu, że teraz zamiast prowadzić audycje piątkowe, pan będzie o tej porze zasiadał za sterami i jeździł. To prawda jest? Wie pana, nawet chciałem się dogadać z PKP, czy nie można by ułożyć torów od mojego mieszkania do radia, im sobie jeździł pędolino do pracy. Ale wahają się. Ale to nie jest pytanie bez podtekstu, to które zadałem, ponieważ okazało się, nie wiem czy pan wie, że prezes PKP ogłosił publicznie, że on się chętnie z panem zamieni. Pan w piątki w pendolino, a on w radiu. Tak. O szóstej rano pan tak. prezes przyjdzie prowadzić ze swoimi płytami, tak? I z panem o książkach? No dobrze, spróbujmy. Jak pan na to zareaguje? No właśnie powiedziałem, no dobrze, spróbujmy. Pan mnie nie słyszał? A jakieś rady dla nowego prowadzącego audycję? Proszę pana, albo bardzo dużo, albo jedna prosta. Wskaczemy na głęboką wodę i się nie przejmujemy. Dzwoni panu telefon w radiu. Przepraszam bardzo. W radiu wydaje mi się łatwiej to zrobić niż w pociągu. Zamknąć oczy i cała naprzód. Dobrze, to na koniec pytanie takie. Czy pan teraz, kiedy wsiądziemy do pociągu, będzie przemawiał do pasażerów i co można będzie usłyszeć? Ja nie mogę panu tego zdradzić, proszę pana. Pan wymaga, że mia wszystko na patelni, kawa na ławę. Nie, nie, pani pozwoli być tajemniczym. A na wstecznym pan jechał już? Pendolinem? On ma, proszę pana, dzioby w dwa strony. Tam nie ma wstecznego. Oba są do przodu. Wróci pan tu i będzie pan chciał znowu te piątki prowadzić. No to zobaczymy, jak to się ułoży. Bardzo panu dziękuję. Nie wiem, czy pan wie, ale Natalia Grzeszczyk udała się do biura pana prezesa, prezesa zarządu PKP Jakuba Karnowskiego i zapytała, jak zacznie w piątek. Pierwsza piosenka w audycji. Chyba wsiąść do pociągu. Potem, mogę tak już z indywidualnymi preferencjami pojechać, no to na pewno Kazik. Może coś zmysłowić. To Co dokąd ten pociąg jedzie? Nieważne dokąd, ważne, że szybko. Czy wie pan, jak się hamuje u nas w studiu emisyjnym? Hamulcem chyba. Zahamować audycję? Nie mam pojęcia. No, u nas te hamulce to są takie bardziej wyraźne. To chyba często czę nacisuję jakiś guzik z kwadracikiem. Wydaje mi się stop, tak? Bo z trójkątem jest play, a z kwadracikiem stop. Zdarza się czasami taka sytuacja na antenie, że wkradnie się jakiś techniczny ochlik I wtedy prowadzący musi bardzo szybko coś zaimprowizować. Niektórzy mają przygotowane dowcipy na tę okazję. Wynająłbym jakiegoś specjalnego może menadżera od dowcipów albo od trudnych sytuacji. Crisis management. Jestem przyzwyczajony do tego, że jak się zarządza dużą organizacją, to nie da się tego robić samemu. Trzeba to robić w towarzystwie ludzi, którzy znają się na różnych odcinkach. A jak przygotowywał się pan do tej audycji? Odsłuchiwałem sobie notowania trójki z 84-85 roku. C codziennie ćwiczę dyk czytam różne wiersze, które wyciągnąłem jeszcze z takiej szafy, gdzie mam książki ze szkoły podstawowej. Wojciech Amaro, mój kolega z Sosnowca, przygotowuje mi specjalne żółtko, po którym mój głos będzie takim głosem, o który nie tylko stacje radiowe, ale również opery będą zabiegać. Bardzo się staram, naprawdę bardzo się staram. Dykcyjny wiersz. Proszę Państwa, to miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapkę poda, nie chcę podać, a to szkoda. W czasie suszy so, sz, sz, Szosa sucha Dobrze mi poszło, prawda? Bardzo, a teraz jeszcze Stół z powyłamywanymi nogami Stół z powyłamywanymi nogami I cóż, że ze Szwecji I cóż, że ze Szwecji Uf, bardzo panu dziękujemy No zobaczymy jak to będzie w piątek To może ja przyniosę obsie, który jeździł koleją Na pierwsze spotkanie Taką książkę Ostatni taki piątek z panem Manem Za dwa dni No, no. To promocja. Ależ ten czas leci. Dla nas zdecydowanie biegnie. Razem z Państwem biegamy już od sześciu lat.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 Reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia pół minuty pozostało do 11:07:13:35. Przypomnę, szukamy miasta, które dziś otrzyma tylko wyznak jakości. To znaczy, my wiemy, jakie to miasto, ale szukamy odpowiedzi wśród naszych słuchaczy. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. To teraz podpowiedź literacka. Ostatnie, jedenaste uderzenie ratuszowego zegara rozchodziło się powoli w drżących falach powietrza. Upał sięgał 35 stopni. Pod plastikowymi markizami lodziarni Laskala, topiącymi się prawie od słońca, temperatura była wyższa o kilka stopni. Kelnerka Patrycja Wójciak wiele by dała, aby móc oderwać się od drzwi cukierni, w których stała dla ochrony klientów przed natrętnymi żebrakami. Wiele by dała, aby zdjąć z siebie kelnerskie ciuchy i rzucić się na ruchliwą zasłonę wody Chciała zmyć z siebie woń klubu muzycznego Która nie dała się usunąć porannym natryskiem. Pięćdziesięcioletnia kobieta, która weszła w duchotę cukiernianego ogródka Przypomniała Patrycji Wójciak o jej podstawowych obowiązkach Klientka usiadła i zaczęła nerwowo przerzucać rzeczy w torebce Dobyła z niej papierosy i srebrzystą małą zapalniczkę Patrycja ze służbowym uśmiechem stanęła na baczność przy stoliku. Robert Więckiewicz tak kiedyś czytał na naszej antenie książkę pisarza związanego z miastem, które dziś otrzyma tylko wyznak jakości. Ta scena, którą przed chwilą usłyszeliśmy, którą przeczytał pan Robert, odbywa się na jednym na placu, jednym z głównych w tym mieście. Kiedy przejdzie się kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset kroków dalej, trafimy na malutką, cichą uliczkę. A tam? Płyta kamienna, na której są brązowe litery. Jeden plus jeden równa się dwa. Siedem jeden, trzy, trzy pięć. Jakie to miasto, które dziś otrzyma? Trójkowy znak jakości. Dą, dą, dą. Dą, dą, dą. Dą, dą. Shout it out, let it to Me, Myself and I, zespół z Fajny Film Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry. W przedświątecznym tygodniu nie ma już premier filmowych, na te poczekamy po świętach, dlatego też sięgniemy dzisiaj do tytułu, który pojawił się już w repertuarze naszych kin w, w ubiegłym tygodniu, w ostatni Piątek. Z nami Janna Sawicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Z firmy Dystrybucyjnej Spectator. No właśnie, był już taki, nawet słynny dosyć film, była sobie dziewczyna. Słynny za sprawą przede wszystkim Kari Maligan, A teraz od piątku w naszych kinach była sobie dziewczynka. Właściwie te filmy niewiele mają ze sobą wspólnego, poza podobieństwem tytułu. No i tym, że w obu wypadkach bohaterkami były młode kobiety. Tutaj, jak sugeruje tytuł, jeszcze młodsza. Dokładnie tak. Bohaterką filmu Marka Monheima jest, no, piętnastolatka, Charlene która czuje się bardzo niezrozumiana, jak to piętnastolatkowie to mają w zwyczaju, czuje się niezrozumiana przez rodzinę, przez rówieśników i właściwie trochę jest taką outsiderką. Tak problemy, tak. tak, tak Ale tak. fanka Kurt kobejna. Fanka korta i fanka w ogóle wielkich, tragicznych, tragicznie zmarłych właśnie artystów, takich jak Kurt 27 Cobain. można powiedzieć. Dokładnie tak, <śmiech> dokładnie tak. No i w związku z tym fascynuje się jakby, fascynując się ich muzyków, trochę fascynuje się też ich życiem i śmiercią. Śmiercią właśnie, a ponieważ tak bardzo czuje się nie, niezrozumiana przez to współczesny świat, no to próbuje w pewnym momencie właśnie ze swoje życie skończyć. Natomiast tyle mamy... możemy zdradzić, bo to właściwie punkt wyjścia tej historii dziewczyna no, wpada w rodzaj melancholii, no bo trudno to może nazwać depresją raczej, raczej właśnie, właśnie takim zawirowaniem emocjonalnym tak, tak, tak. W wieku nastoletniego, no i podejmuje próbę samobójczą, na szczęście kompletnie nieskuteczny. Tak jest, a ponieważ to jest film jest komedio-dramatem, w związku z czym też mamy tam dużo elementów takich komediowych, zabawnych, ciepłych, w związku z czym absolutnie no, to, to wydarzenie faktycznie jest takim punktem zwrotnym, zmieniającym jej życie, e, a myślę, że takim głównym przesłaniem filmu, o, o, o czym reżyser mówił i scenarzysta, to było właśnie jakby pokazanie, że ta strata, śmierć może być początkiem czegoś dobrego. Tu nie mamy śmierci, no ale, ale zbliżenie. Tej Dokładnie tak. Tutaj jakby widzimy, że dziewczyna właśnie ta młoda dziewczyna poznaje, jakby trochę zbliżając się do tej śmierci, uświadamia sobie jak ważne są inne rzeczy w życiu, a właściwie co jest najważniejsze w życiu. Tutaj pierwsza miłość, przyjaźń, dobra muzyka, no i takie wartości, które uniwersalne, o których czasami zapominamy, a które, które właściwie chyba tworzą to, co w życiu daje szczęście. Film jest oczywiście uniwersalny, ale myślę, że najlepiej może trafiać do młodych odbiorców, właśnie do rówieśników głównej bohaterki. Tak, ja bym tutaj widziała dwie grupy. Z jednej strony właśnie młodzi, młodzi odbiorcy, czyli jakieś tam 11-14 lat, a, bo, bo, bo to jest film absolutnie dla nich, o nich, ta bohaterka jest w taki bardzo wiarygodny sposób przedstawiona, świetnie, świetnie Mimo gra. Mimo, aktorka, która ją gra jest zdecydowanie starsza. Tak, to jest też niesamowite, warto na to zwrócić również uwagę. Świetne dialogi, takie też tutaj dużo takich cię, ciętych ripost, można powiedzieć, świetnie napisanych, ale jednocześnie, myślę, że odbiorcami tego filmu mogą być ludzie, którzy po prostu, no, tak, starsi zdecydowanie, którzy pamiętają swoje piętnaście, swoje siebie właśnie w wieku 15 lat, którzy kiedyś słuchali kurza Cobaina i, i cytowali jego piosenki, bo tutaj taką trochę podróż sentymentalną mogą właśnie również odbyć. Właśnie przez to, że ten film tak bardzo wiarygodnie został stworzony, jest świetny scenariusz i wierzymy po prostu tym postaciom, możemy się trochę zidentyfikować wręcz z nimi. I wbrew pozorom można powiedzieć, że jest to pochwała życia. Absolutnie tak. Zapraszamy do kin, była sobie dziewczynka już na naszych ekranach, ale teraz proponujecie nam film właśnie o nastolatkach dla nastolatków, natomiast kolejna premiera firmy Spektator, to już po świętach, to już w drugiej połowie kwietnia, zupełnie inna. Tak, 24 kwietnia, natomiast zapraszamy wszystkich na wyjątkowy film, a wyjątkowy dlatego, że bohaterki tego filmu zaskakują pod każdym względem. Są to... Tym razem seniorki. Dokładnie, są to seniorki z Norwegii, które e, grają w siatkówkę i to są panie w wieku od 66 do 98 lat. Główna bohaterka właśnie tam, o której najwięcej się dowiadujemy, Goro, ma 98 lat, nosi e, błękitne konwersy Czyli i... prawie jak Danuta Flarska. Tak, i gra po prostu w tą siatkówkę i nie Daje się absolutnie chorobom, nie daje się e, śmierci i zaraża niesamowitym optymizmem i takim właśnie, no coś takiego niesamowitego, pozytywnego jest w tych, w tych paniach. Przypomnij tytuł? Optymistki. I termin premiery? 24 kwietnia. Zapraszamy. Dla każdego coś miłego. Dziękuję bardzo. Była z nami Janna Sawicka z firmy Spektator. I Ryszard Jadźwiński. siadkówkę z panią Danutą? No, w nie grałem, ale z panią Danutą naprawdę można bardzo, bardzo wiele bardzo miłych rzeczy to robić. To może chociaż w badmintonę? Wiesz co, może latem. To czekamy. Well, it's been a long time, long time now, Since I've seen you smile Oh <laughs> Well it's been a long time long time uh, sometimes i koledzy, czyli Bejrut, może jakaś nowa płyta. Panowie, drodzy, no dobrze, wracamy do zagadek związanych z miastem, które dziś otrzyma jako pierwsze na świecie i w historii programu trzeciego nasz trójkowy znak jakości. Myślałem, przyznam szczerze, że zagadki są łatwe, tymczasem nie wszyscy jeszcze odgadli. To teraz głos człowieka przez lata z tym miastem związanego, wybitna postać polskiej kultury. To, co jest widoczne, to jest warsztatem, co jest namacalnym warsztatem, to, co jest wypracowane jak u pianisty ręka, to, to jest pantomimie. To jest ten szczyt doskonałości technicznej, poprzez którą można wyrazić naprawdę filozofię. Wszystkiego uczyliśmy się. Od kroku począwszy, od pokonywania przestrzeni, od tej umowności, opierania wszystkiego na zasadach organicznych, a jednocześnie przetwarzanych. 71335, przypomnę, do zdobycia kubki i by z naszym trójkowym znakiem jakości logo zaprojektował Andrzej Pongowski. A kiedy wejdzie się na jedną z wież w tym mieście... Ta Meridiana jest to jedyna w Polsce zachowana linia południkowa, Dokładnie, 17 południe, 2 minuty i 5 sekund. the way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 To szok! Wiosenny szok cenowy w sklepach euro Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz za 1599 Pralka Amika Slim 6 kg Klasa A za 799 Laptop Lenovo Intel Core i 3 Grafika 1 giga za 1699 i Extra Raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.pl